Jerzy Buzek na usługach diabła. Z Frankfurtu nad Menem mówi Stefan Kosiewski. Po wprowadzeniu stanu wojennego Służba Bezpieczeństwa wydawała działaczom Solidarności paszporty opatrzone pieczątką upoważniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL, bez prawa powrotu. Natomiast Jerzemu Buzkowi Ubowcy w drodze wyjątku dali paszport upoważniający go do wyjazdu do Niemiec Zachodnich i do powrotu do Polski po wyleczeniu córki w Niemczech na koszt rządu niemieckiego. W tym czasie w Niemczech przebywali na emigracji politycznej byli działacze Solidarności którzy od tego samego rządu niemieckiego nie mogli się doprosić przyrzeczonego im przed wyjazdem z ojczyzny zezwolenia na pracę. W Polsce Buzek nie był represjonowany, nie został nawet zwolniony z pracy w państwowej instytucji w Gliwicach, mimo że Służbie Bezpieczeństwa wiadomo było, iż wcześniej Przewodniczył on pierwszemu zjazdowi Solidarności w Gdańsku, który uchwalił pod jego przewodem przesłanie do ludów Europy Wschodniej oraz uchwałę dziękującą żydowskiemu korowi za nadanie trockistowskiego impulsu rewizjonistycznym przemianom własnościowym w Polsce. Jerzy Buzek z uporem nie zamierza poddać się lustracji w Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Chociaż nie powinien się niczego obawiać, gdyż IPN obsadzony jest jak wiadomo w stu procentach przez ludzi żydowskiego pochodzenia, a przodkowie buska Przeszli na protestantyzm na Śląsku Cieszyńskim, zachowując żydowskie nazwisko. Jerzy Buzek wie, że IPN w Katowicach posiada akta SB dotyczące między innymi chociażby likwidacji podziemnych struktur regionu śląsko-dąbrowskiego i aresztowania kolegi górnego w mieszkaniu, które Jerzy Buzek opuścił bez przeszkód, nie aresztowany, ani nawet nielegitymowany przez ubłowców. Poza tym w archiwach IPN-u znajdują się akta personalne wszystkich pracowników i współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Jerzy Buzek ma świadomość tego, że żydowskie pochodzenie narodowe nie uchroniło przed Din Toirą ani inspektora Feldmana z NIKU, ani ministra górskiego, ani generała policji Papały. W Niemczech rozliczne zamachy i skryte mordy symbolizuje najlepiej na wózku inwalidzkim minister Schäuble a w ziemi dyrektor Dresdner Banku, szef zrzeszenia kapitalistów, czy zastrzelony we własnym mieszkaniu przez okno szef prywatyzacji byłej NRD. Nie wiadomo właściwie z jakiej to niby racji Niemcy okazały się tak wyjątkowo miłosierne dla jednego obywatela PRL Jerzego Buska że wydały tysiące marek na przeszczepienie szpiku kostnego dziewczynie chorej na białaczkę, która miała potem zabłysnąć jako gwiazdka w filmie, tak samo jak bracia Kaczyńscy, którym ze względu na żydowskie pochodzenie ojca Muntka ufarbowano na koszt kinematografii włosy na blond, jak Gajosowi z Będzina, który miał zagrać polskiego Janka w Czterech Pancernych i podłożono głosy z wyraźną polską wymową. Lech Kaczyński przeszedł do historii jako ten prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który podpisał haniebny traktat lizboński likwidujący polską suwerenność. Jerzy Buzek idzie dalej we wdzięczeniu się Niemcom i nadskakiwaniu pani kanclerz Angeli Merkel. Były premier Buzek opłacany za zajmowanie pozycji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie broni już polskiej złotówki ani narodu polskiego czy choćby gospodarki w Polsce z Ministerstwem Gospodarki RP. Jerzy Buzek bez najmniejszych skrupułów opowiada się przeciwko polskiej racji stanu, a w interesie polityki prezydenta Francji Sarkozego i kanclerz Niemiec Merkel, którzy chcą zamienić Unię Europejską we wspólnotę długów. Buzek nie pyta narodu polskiego o zdanie, nie rozmawia z marszałkiem Sejmu czy Senatu, z prezydentem RP, nie zachowuje nawet pozorów demokracji, nie robi żadnych sondaży, konsultacji społecznych w okręgu wyborczym, w którym wyniesiony został na bardzo dobrze popłatne stanowisko gwarantujące odprawę w wysokości setek tysięcy euro. Buzek robiąc klakę dla pomysłu ustanowienia rządu europejskiego ponad rządami państw europejskich wie, że dla Polaków i Europejczyków jego zachowanie i mówienie to nie jest już szambo głoszone przez ojca dyrektora, lecz kloaka wylewająca się z szamba, płynąca z ust fałszywego polityka, bo zaledwie agenta cudzej, wrogiej Polsce polityki ludzi, którzy chcą obciążyć naród polski kosztami swojej zafajdanej działalności. Jerzy Buzek wie, że naród polski nie będzie milczał w pokorze, lecz zapyta o haniebną przeszłość agentów służby bezpieczeństwa i kapitału światowego. Upomni się o sprawiedliwość naród czeski i słowacki, i każdy inny naród, przeciwko któremu obraduje dzisiaj nie zjazd Solidarności pod przewodem Buzka, lecz Parlament Europejski. Dlatego Jerzy Buzek mówi, przytaczam, nie powinniśmy proponować szybko zmian w traktatach, bo mogłoby to zostać odrzucone przez Europejczyków. Koniec przytoczenia. A do leczenia córki na koszt rządu Bundesrepubliki to ci się spieszyło? Zapytała buska, córka pastora z Niemiec, którą Kaczyński już oficjalnie przeprosił za niefortunne, parszywe pomówienie w książce wydanej w febrze gorączki przedwyborczej i porze sięgania do kondonierki, raz po pistolecik, raz po tabletki, z kogucikiem, na lepsze samopoczucie. Możemy sobie wyobrazić pewne ograniczone zmiany traktatu, dodał więc zaraz buzek i dalej przytoczenie nawet nieduże, ograniczone do jednej dziedziny zarządzania gospodarczego i Unii Gospodarczej, które by nam pomogły i pomogły strefie euro w budowaniu silniejszej gospodarki Unii Europejskiej, zdolnej wpływać na gospodarki światowe. Koniec przytoczenia. Powiedział Jerzy Buzek, który bardzo dobrze wie, że nic nie ma, na świecie za darmo. Z pustego nie naleje Obama, ani Sarkozy i Salomon Merkel. Buzek wie, że za obiecaną przez niego pomoc dla gospodarki Niemiec i Francji, którą udzielić ma likwidowana Rzeczpospolita Polska, zapłaci obywatel Polski, z podatku pobieranego każdego dnia od najuboższych przy zakupie przez nich żywności, prądu, wody i mydła. Jerzy Buzek wie, że pacta sunt servanta umowy zobowiązują i musi ich dotrzymać każdy, kto podpisał cyrograf. Frankfurtu nad Menem, mówił Stefan Kosiewski.